Zawsze jednak dobrze kończy swoje interesa. Wzmaga się, zabiera, zwycięża, a zachodniej dyplomacji zamydla oczy. Elżbieta była kobietą piękną i rozpustną. Lubiła przepych, zabawy, a nadużywszy rozkoszy, chce się usprawiedliwić przed Bogiem, pobożnością i pieszo pielgrzymuje do Kijowa, po czym znowuż pogrąża się w rozpuście. Gdy w chorobie przejął ją strach śmierci, na ubłaganie Boga wydaje manifest i ułaskawia tłumy wygnańców, a armię swoją podnosi do liczby pół miliona. Za jej panowania roku 1755 w Moskwie założono pierwszy uniwersytet i kara śmierci została zniesioną, co jednak nie przeszkadzało i dotąd nie przeszkadza zabijać winowajców szubienicami, knutami lub pałkami, jeśli sąd uzna śmierć ich za potrzebną. Po zabójstwie Piotra III przez spiskowych, do których liczby i żona jego należała, Wstąpiła na tron taż sama żona katarzyna II, córka feldmarszałka pruskiego i gubernatora szczecina księcia Anhalt-Zerbst. Panowanie tej carowej jest dla Moskwy nader ważną epoką. Tyle zaborów, tyle siły przybyło Moskwie, iż żadne panowanie nie może w tym względzie pójść z nim w porównanie. Razem z Austrią i Prusami Moskwa rozszarpała Polskę. Rzuciła się na nią jak mongoł, bez powodu i racji do wojny, mało nawet dbając o pozory prawa. Rozszarpane ziemie Polski znacznie zwiększyły przestrzeń Moskwy i nadały jej w Europie przewagę. Przez Polskę to bowiem Moskwa weszła do Europy. Odtąd datuje się stanowcza przewaga Moskwy w Europie. Nie będziemy powtarzać znanej historii rozbiorów, bo przedmiot ten, wystawiając w rodakach moich obojętność dla dobra publicznego, Prywatne nieudolność, zaślepienie jest dla mnie w tej chwili bardzo przykrym przedmiotem do rozpamiętywania. Wszystko mnie boli, a od bólu ciemnieje w głowie i w sercu. Do bólu wygnańca dorzucony jeszcze ból z niesławy niedawno zmarłych poprzedników naszych, gniotąc ogromem boleści serce może zepsuć i zniszczyć porządny chód myśli. Za panowania Katarzyny haństwo krymskie także straciło swoją niepodległość. Wojna z Turcją z powodu naruszenia granic Turcji przez Moskwę 1768 była nieszczęśliwą dla porty. Roku 1771 Książę Dołgoruski zdobył Krym, a Han Selim Gerej uciekł do carogrodu Konstantynopola. Moskwa jednak, wierna powolnemu i stopniowemu systemowi zaborów, nie przyłączyła od razu Krymu do swego terytorium, lecz starała się o to, że Tatarzy obrali na Hana jej stronnika Sahib Gereja który ogłosił się niezależnym od porty. Pokój w Kutczuk-Kajnardzi zawarty z Turcją 1774 potwierdził niezależność Krymu, otwierając Moskwie wrota do swobodnego intrygowania i gospodarowania w tym kraju. Pokój kajnardzki oddał Moskwie Azow Kinburn, Kercz, Jenikale, Kabardyją, Żeglugę na Morzu czarnem i wolny przepływ do Morza Białego. Przytem Turcja zapłaciła koszta wojny. Tatarzy nie mogli długo cierpieć, jak tego gabinet w Petersburgu spodziewał się moskiewskiej kreatury na swoim tronie i sahiba zrzucili z haństwa, a ogłosili hanem Devlet Gereja. Wypadek ten pożądany dla interesu Moskwy posłużył jej do ustalenia swej przewagi w Krymie. Wygnany sahib uciekł do Moskwy 1777 i na czele wojsk moskiewskich Wszedł do Krymu. Wypędził dewleta, a brat jego Sachin, również oddany Moskwie, zasiadł na haństwie. Tatarzy i Sachina znieść nie mogli, jako pracującego dla Moskwy i podobnie jak jego brata, wypędzili z Krymu i wybrali na Hana Mahmed Greja. Sachinowi, szukającemu pomocy Moskwy, Potemkin dał wojska, które go powtórnie osadziły na haństwie. Lecz już się zbliżała ostatnia chwila dla haństwa. Suwarów, wykonywając instrukcje gabinetu petersburskiego roku 1782, zebrał w ujskiej fortecy Hana i zaprzedanych Moskwie murzów. Na tym zebraniu Han zrzekł się tronu, a murzowie, po przeczytaniu im manifestu Katarzyny, obiecującego łaskę i opiekę, poddali Moskwie Krym. Wola narodu wyraziła się w nowej wojnie z Turcją roku 1788. Tatarzy bowiem zbuntowali się przeciwko carycy i pomagali Turkom. Pociągiem wkroczył na półwysep, pobił ich, a zwyciężywszy karał ich jako buntowników poddanych śmiercią i wygnaniem. Tatarów tłumami i gromadami znacznymi wyganiano na Kaukaz, jak to już niejednokrotnie zrobili Moskale ze zwyciężonymi. W tej wojnie nie sama Moskwa wojowała z Turcją ale pomagała jej Austria. Pokój wreszcie w jasach roku 1791 zakończył wojny. Dniestr został granicą Moskwy, a Mołdawia z Bezarabią i Wołoszczyzna uznane zostały jak dawniej Krym za państwa prawie niezależne roku 1783, zręcznie prowadząc swoje interesa, Moskwa zawarła traktat z Herakliuszem II, carem kachetyńskim i katalińskim, Georgia, którym car ten uznał się za poddanego moskiewskiego. Już nieraz wspominali o zaborczym systemie Moskwy, a fakta te – najzupełniej potwierdzają nasze zdanie. Trwałość jej zaborów tłumaczy się właśnie tem stopniowym posuwaniem się przez intrygi i przemożny wpływ, który pod pozorem obrony i opieki praw sąsiedniego narodu podkopuje jego byt, wywołuje wstrząśnienia kończące się spokojnym, i nikogo nie uderzającym zaborem z zachowaniem wszelkich pozorów prawa i niby poszanowania woli i obyczaju zadławionego narodu. Dzisiaj Moskwa zupełnie tak samo postępuje w Chiwie, w Bukharii i innych państwach Turkestanu. Upadek też ich jest niechybny a posunięcie się Moskwy aż do jądra Azji pewne. Dla niepoprawnego radia. pl czytała Katarzyna.